Play a game. Wszystko co my jest jasne i tajemnicze. Książki, i film, gry i komiks, klasyka i nowość, il i, i gnioty. Gniot. Wita Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 7 lutego 2026 roku. Słuchacie właśnie 589 nawyzanego podcastu na blogu Necropolitan, A po tej stronie mikrofonu wita się z Wami uwięziony w żelaznym płucu, pod ziemią, pod wodą, z angielskimi napisami w dodatku, Szymon szmaś -Cieśliński. Witam Was serdecznie i zapraszam na recenzję filmu Iron Lung, Świeżynki z 2026 roku. Jeżeli nie słyszeliście o tej produkcji, to w sumie nic dziwnego, gdyż jest to produkcja niezależna, za którą nie stoi żadne duże studio i która nie ma praktycznie żadnej kampanii marketingowej, przynajmniej w naszym kraju. Reżyserem i scenarzystą jest Mark Fischbach, którego możecie kojarzyć z działalności na YouTube. Posiada taki niewielki kanał Marki Playa, 38 milionów subskrybentów, jeszcze trochę i dobije do poziomu Konglo, czego oczywiście bardzo mu życzymy. A tak na serio to Fishbach grał w Iron Lung, w grę komputerową, grę Davida Szymańskiego, jakiś czas później postanowił zaadaptować jej fabułę na film, no i tak też się ostatecznie stało. Nietypowe jest to, że Fishbach samodzielnie zajął się dystrybucją filmu w Stanach i na świecie, Iron Lung dystrybuowany jest pod wieloma względami nietypowo. Między innymi tylko w języku angielskim i z angielskimi napisami, co jest oczywiście dość kontrowersyjnym wyborem, ale dzięki temu też premiera niezależnego filmu w miarę niskobudżetowego mogła mieć miejsce równolegle w kinach na całym świecie. Pierwotnie poinformowano jedynie o pojedynczych seansach w Polsce o pojedynczych seansach w weekend otwarcia, przez co padłem osobiście ofiarą FOMO. W sobotę po całym dniu egzaminów, no bo to akurat było w tygodniu sesji egzaminacyjnej i ja w sobotę też egzaminowałem pisemnie i ustnie i po całym dniu padnięty pojechałem jeszcze na nocny seans do kina. Nie żałuję tego, ale też mój lęk przed przegapieniem tego filmu okazał się nieuzasadniony, gdyż został na tyle ciepło przyjęty, że doczekał się kolejnych seansów. Okazał się hitem box w Stanach Zjednoczonych, na świecie trochę gorzej się tam sprawdził, ale nadal tak zapewnił sobie kolejne seanse, więc jeżeli ten podcast dzisiejszy zachęci Was do obejrzenia go, no to sprawdźcie repertuar lokalnych kin, bo być może jeszcze uda Wam się zobaczyć Iron Lung na wielkim ekranie. I wprawdzie chciałbym tutaj w sumie poruszyć jeszcze jeden wątek związany z dystrybucją, ale może wrócę do niego później, może nawet na koniec. A teraz wprowadzę was w fabułę i specyfikę tej produkcji. Otóż akcja filmu rozgrywa się w postapokaliptycznej przyszłości, w której ludziom udało się odrobinę skolonizować kosmos, ale niestety pewnego dnia gwiazdy i planety zaczęły gasnąć, znikać. Tak po prostu znikać, jak gdyby nigdy nie istniały. A niedobitki ludzkości, które gdzieś tam były na różnych stacjach kosmicznych, w tym czasie walczą aktualnie o przetrwanie, no właśnie gdzieś w przestrzeni kosmicznej. Na pewnym odludnym księżycu udaje się odkryć krwawy ocean. Krwawy organiczny ocean i skazany za doprowadzenie do pewnej katastrofy, Simon. Skazaniec dostaje szansę na odkupienie swoich win. Wystarczy, że wyruszy w łodzi podwodnej na ekspedycję w głąb wspomnianego oceanu krwi. I tyle wystarczy mi się jako wprowadzenie. Jak słyszycie, no, sytuacja nietypowa. Jeżeli na wyprawę wysyła się skazańca, no to wiadomo, że nie będzie to prosta i przyjemna ekspedycja. I Simon, nasz główny bohater, podejrzewa to, ale też niekoniecznie ma jakąkolwiek alternatywę, jeżeli chce kiedykolwiek odzyskać wolność, więc godzi się na to wszystko, wchodzi w to. No i przeżywa różne przygody w toku filmu. Dowiemy się tutaj w trakcie seansu kilku rzeczy na temat tego wygasania gwiazd znanego w świecie przedstawionym jako tak zwany The Quiet Rapture, co jest oczywiście nawiązaniem biblijnym, takim sci-fiowym uchwyceniem kościoła, czy też porwaniem kościoła po polsku chyba też się tego terminu używa. Poznamy kilka faktów z przeszłości Simona oraz garść informacji na temat motywacji jego aktualnych mocodawców, ale nadal nie dowiemy się wszystkiego. Iron Lung to epizod w tym świecie przedstawiony. Widz ma wiedzieć, że nic nie jest tutaj czarno-białe, że gdzieś w tle istnieje skomplikowany świat, targany różnymi konfliktami, tragediami, ale film nie będzie opowieścią o całej ludzkości, o korporacjach, o całej przestrzeni kosmicznej, a raczej o tej garstce ludzi, którzy trafili na ten jeden odludny księżyc, eksplorują ten jeden krwawy ocean i odkryją coś. Coś, co być może będzie miało ogromne znaczenie w skali świata przedstawionego, no ale dowiemy się tego w toku filmu, no i też ważne jest to, czy ktokolwiek przeżyje tutaj tę naszą ekspedycję i będzie mógł coś z tym, czymś i z tą wiedzą ewentualnie zrobić. Jak już zauważyłem, jest to adaptacja gry. Ta ukazała się 10 marca 2022 roku na Steamie i odpowiada za nią David Szymański. David Szymański to amerykański deweloper gier z polskimi korzeniami, stąd to nazwisko, który odpowiada za takie tytuły jak Dusk, Glomwood, Chop Goblins, Squirrel Stapler, The Pony Factory czy Butcher's Creek. Jego projekty trafiały także do antologii horrorów takich jak Dread X Collection, wydaje mi się, że do pierwszej, drugiej i czwartej części. Red X Collection, a jego bracia, bracia Szymańskiego, John i Iwan, stworzyli m.in. My Friendly Neighborhood. Więc jeżeli interesujecie się horrorem w grach Indie, no to prawie na pewno natknęliście się na jego, czy też na ich twórczość gdzieś tam na swojej drodze. Ja Iron Lung kupiłem w ubiegłym roku. W sumie te ich gry chyba posiadam wszystkie aktualnie, nie, Gloomwood jeszcze nie mam, ale pewnie prędzej czy później dokupię. W każdym razie Iron Long zakupiłem, ale jeszcze nie ograłem i uznałem, że skoczę do kina i nagram podcast przed przejściem gry, by sprawdzić na ile klarowna będzie ta fabuła i czy będzie czuć, że to jest adaptacja innego medium, nie? czy to się w ogóle sprawdzi w tej formie. Znam jednak kilkoro fanów gry Szymańskiego i wszyscy mi napisali na na jak jeden mąż, że film jest bardzo wierną ekranizacją no i ja nie mam, poziomu, żeby, po poziomu, nie mam powodu, żeby im nie ufać, więc przekazuję wam tę informację. Tak, Podobno film jest bardzo wierną adaptacją gry. I ta gra była symulatorem okrętu podwodnego, ale właśnie w konwencji horror. Jeżeli chodzi o grozę horror w tym filmie, to początkowo ogranicza się głównie do klaustrofobii i talasofobii bohater jest zamknięty w małej, blaszanej przestrzeni, naprawdę niewielkiej, blaszanej przestrzeni i spuszczony na dno jakiegoś księżycowego oceanu, w dodatku oceanu krwi. Ale to jest tutaj nieistotne, tak jest w małej puszce, gdzieś bardzo głęboko pod wodą, to jest istotne. A potem dochodzi jeszcze do tego nyktofobia, gdyż w Łodzi wysiada zasilanie i panuje absolutna ciemność, no i tam jeszcze coś się na zewnątrz dzieje. Więc klimacik jest. Klimacik jest całkiem przyjemny, ale jeżeli to was nie rusza, no to mniej więcej ten Pierwszą połowę filmu będziecie oglądać bardziej jak taką przygodówkę science fiction. W końcu jednak do głosu dojdą inne aspekty grozy. Mianowicie pojawią się horror kosmiczny. Autentycznie taki lovecraftiański, antyantropocentryczny, kosmiczny horror. Oraz, co mnie w sumie zaskoczyło dosyć mocno, horror cielesny. Tego się tutaj jakoś nie spodziewałem szczególnie, ale po kolei. Już w punkcie wyjścia okazuje się, że całe planety i gwiazdy znikają, nie? Ludzkość niemalże wyginęła, okazuje się, że świat może istnieć bez ludzi, jakoś dla uniwersum się wiele nie zmieniło, jesteśmy tylko pyłkiem walczącym o przetrwanie, a gdzieś tam działają siły o wiele potężniejsze od nas, wykraczające poza nasze poznanie, poza nasze wyobrażenie o świecie, no i też oczywiście tego typu przemyślenia, czy obcowanie z tego typu siłami, to może prowadzić do szaleństwa, no i w toku filmu takie wątki będą rozwijane. To jest ta jedna rzecz. Dodatkowo tytułowe żelazne płuco, które nie jest respiratorem generującym podciśnienie i wspierającym niewydolne mięśnie oddechowe, jakby nazwa mogła sugerować, a jest po prostu żelazną łodzią podwodną, no to to żelazne płuco, ta blaszana puszka zaczyna powoli poddawać się działaniu tego krwawego oceanu i korodować. Psuć się, gnić. Podobnie zresztą jak ciało bohatera, które tutaj też jest wystawione na działanie różnych sił, nie chcę tutaj powiedzieć za wiele i tak naprawdę to bardzo mocno eskaluje. Finał Iron Lung strasznie mi się kojarzył z finałem Evil Dead Alvareza. W obu tych filmach Bohaterom dzieją się zjazie i w obu tych filmach widzimy hektolitry krwi i naprawdę tutaj to wygląda bardzo dobrze, zresztą tak jak i u Alvareza, ale teraz mówię o filmie niskobudżetowym tak? o indyku, więc no nie spodziewałem się, że aż tak ładnie ta krew będzie wyglądała na ekranie i zresztą według IMDB Fischbach pobił rekord Alvareza bo martwe zło, znaczy na potrzeby tak, tamtego filmu martwego zła zużyto 264 tysiące litrów fejkowej krwi, a na potrzeby Iron Lung ponad 300 tysięcy litrów, więc jeszcze prawie 40 tysięcy litrów różnicy. Nie? No gigantyczna ilość i to się myślę opłaciło. tak, Wrzucenie tego w budżet było dobrą decyzją. Wszystko tutaj wygląda naprawdę ładnie, czy znaczy ładnie, może wyglądać strasznie, nie? bo to horror, ale chodzi o to, że jest wykonane profesjonalnie i to było moje kolejne zaskoczenie. Ten film naprawdę jest świetnie nakręcony i ma wspaniałe efekty praktyczne. Obawiałem się, że to będzie dwugodzinny fanfilm, nie? że ograniczenie miejsca akcji do jednej niewielkiej przestrzeni, skupienie się w dużej mierze na jednej postaci uczyni tę produkcję wizualnie no, miałką, tak? miałką, nudną, a tak nie jest. Sama historia ma nierówne tempo. Tu się zgodzę. Mniej więcej co 20, może 25 minut zaliczamy spadki tego tempa. Suspens zanika, maleje, trochę stoimy w miejscu, bohater coś tam sobie kminie, analizuje. To ma sens, jak gdyby okej, okay. nawet jakoś tam pasuje do tej historii, ale są to takie momenty właśnie przestoju, trochę nudy. Można spojrzeć na zegarek, można ziewnąć. Ja też byłem zmęczony, gdy pojechałem na ten sens do kina i rzeczywiście w tych momentach mocno to znużenie odczuwałem. Na szczęście po każdym takim potknięciu, jeżeli chodzi o tempo, akcja znowu rusza do przodu, a po około, nie wiem, 80 minutach, może 90, już do końca jest naprawdę dynamicznie i sporo się dzieje. Ten film trwa ponad dwie godziny, więc może to tak strasznie brzmi, nie? że po około 80 minutach akcja zaczyna przejść do przodu, ale to nie jest tak, że wcześniej nic się nie dzieje. Nie, po prostu wcześniej są takie segmenty, gdzie dzieje się więcej, nie poznajemy ten świat, jest jakaś akcja, jakieś twisty, a potem trochę przestoju, a od pewnego momentu już tych przestojów nie ma. O to mi chodzi. Natomiast e, właśnie tak jak tempo rzeczywiście kapkę szwankuje, tak operatorka dowozi od początku do końca. Za kamerą stał tutaj Filip Roy, i wycisnął z tej małej przestrzeni, tej blaszanej puszki, 200%. Głównego bohatera obserwujemy często na zbliżeniach, które ukazują detale jego stroju, czy jego ciała, czy obrażeń tego ciała. Widzimy jego dłonie przesuwające się po takiej stosunkowo prostej konsoli sterowania, po takim panelu sterowania. Widzimy go przez bulaja, albo jego odbicie w bulaju. Mamy masę zbliżeń na krople cieczy potu, wody, krwi spływających po ciele bohatera, czy po elementach łodzi podwodnej, no bo tam trochę tych płynów, po pierwsze no w środku tam jakoś ta woda się skrapla, po drugie ta krew się trochę dostaje do środka. Ta fiksacja na punkcie wydzieliń zresztą doskonale łączy się z tym horrorem kosmicznym tak? więc to też mi się od razu z tym fajnie zespoiło, skojarzyło i grało całkiem nieźle. Kamera ukazuje nam ten panel sterowania i resztę jakiejś tam skromnej aparatury z kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu różnych kątów, więc operatorka dowozi. Mimo, że ta przestrzeń jest mała, ograniczona i tam nie ma wielu rekwizytów, to to wygląda wizualnie ciekawie. Wspierają to też dobre efekty praktyczne. Chociażby te ciecze, tak, które tam sobie spływają po tym, tej blasze, tak, czy po ciele bohatera, czy później obrażenia w ogóle ciała, one wyglądają bardzo realistycznie, a przy tym horrorowo. Na pewnym etapie Łódź zaczyna przypominać budownictwo, architekturę Silent Hill, miasteczka Silent Hill w trybie Other Side. Wiecie, rdza, rozkład, rozpad, grzyby, wilgoć, jakieś naloty, wszystko tutaj wygląda super, po prostu jest realne, ale przy tym budzące mniejsze lub większe obrzydzenie. I w porównaniu z takim powrotem do Silent Hill, który wszedł do kin tydzień przed Iron Lung, no to produkcja Fishbaha wypada lepiej. Tutaj autentycznie te efekty tego rozkładu rdzy na lotów, etc. wyglądają lepiej niż w filmie z dużo wyższym budżetem, bo produkcja Fishbaha kosztowała 3,5 bańki, a Return to Silent Hill 27 milionów podobno. No to, to jest, wiecie, gigantyczne przebicie. No, ilu? Tam 8-9 krotnie, tak? A... Ufisz, Fischbachera się te efekty podobały bardziej. Jeżeli chodzi o wady, no żeby nie było, że tylko chwale, no to dla mnie największą, było, największą wadą było te kilka dłużyzn. Dzięki oglądaniu filmów w kinie ja nie odczułem tego jakoś mocno. Zerkałem na zegarek, tak, ale no oglądałem go dalej i w sumie bawiłem się dobrze tak całościowo, ale gdybym oglądał go w streamingu, no to już by tak wesoło nie było. Myślę, że w domu i nagrobiłbym pauzy, pewnie oglądał go na raty. Ja raczej kończę film, nie, więc pewnie bym sobie go nie odpuścił tak czy siak. Ale myślę, że oglądanie go w streamingu w domu może się zakończyć dla wielu widzów tym, że po pierwsze, macie sobie, dacie spokój, stwierdzicie, że w sumie to coś jakoś mocno nie rozkręciło. Nic nie wiem o tym świecie przedstawionym, tak? wszystko jest takie tajemnicze i w ogóle a daje sobie spokój. Poza tym, z takich usterek to ze dwa razy postawiono na jakieś dziwne cięcia montażowe. Raz trochę nawet nie ogarniałem za bardzo, co się wydarzyło na ekranie, a raz po prostu bohatera, raz widzimy po jednej stronie tej łodzi podwodnej, raz po drugiej mamy takie szybkie cięcia i to akurat, nie wiem, czy było celowe, czy coś tam, znaczy cel, no w sensie ktoś za to odpowiada, nie? Fishbach pewnie sam to montował i to klepnął, ale trochę nie czaiłem czemu, tak? Czy to ma być jakaś sugestia, nie? Upływu czasu, czy coś? No nie wiem. To też nie jest jakiś duży problem. Montaż w sumie bywa dosyć ostry, co może niektórym przeszkadzać, ale głównie w ramach tego operowania ujęciami urozmaicania kadru. Tak? Czyli widzimy tam taką w miarę statyczną sekwencję, ale ta kamera tu jest z tyłu, tu z góry, tu z przodu, tu z boku, tu jakieś odbicie w czymś widzimy i tak dalej, więc to może kogoś irytować, mnie się w miarę podobało i tak samo jest z ograniczonym lore. Nie mamy pełnego rozwinięcia i wyjaśnienia większości wątków z i dla mnie to jest zaleta, bo dzięki temu zamiast pana czy pani ekspozycji, którzy mi tam wykładają, kto jest kim, tak, co się wydarzyło tam dokładnie, czym jest to Quiet Rapture, co teraz bohater odkrył, dlaczego to jest istotne i tak dalej, dostaję taką namiastkę właśnie wiedzy tajemnej o tym świecie przedstawionym, dostaje tajemniczy świat przedstawiony i gdzieś tam mnie to kręci, intryguje, no ale pewnie część osób uzna, że dowiadujemy się ostatecznie za mało, chociażby na koniec może część osób będzie oczekiwała jakiegoś większego wyjaśnienia, a my go tu nie dostajemy. Dla mnie to nie jest problem, ale rozumiem, że to się może nie podobać i tutaj warto też zaznaczyć, że mamy internet. Chodzi mi o to, że jakoś świat gry i filmu są ze sobą połączone i są spójne, no to na YouTubie czeka na widzów tona materiałów objaśniająca lore Iron Lung, więc jeżeli ktoś się czuje zaintrygowany, albo no, brakuje mu tego, jakoś sens popsuło to, że za mało informacji uzyskał, no to można sobie zawsze takie widełko na YouTubie odpalić i być może sobie trochę te wrażenia poprawić. I w sumie pominąłem po drodze wątek aktorów, więc wróćmy do tego jeszcze teraz. Jest ich tutaj raptem garstka i część z nich gra tylko, albo też głównie głosem. Obok Caroline Kaplan usłyszymy na przykład Troja Bakera, czy Shona McLaughlin'a. Jack Saplica, ja mam na myśli. Swoją drogą występuję tutaj jako Jack, co było zabawne, gdy skapnąłem się w kinie, że tak jest. No i zobaczymy też, znaczy zobaczymy, usłyszymy Davida Szymańskiego, który wciela się w Davida. Niespodzianka. Ale oczywiście, to są gdzieś tam fajne smaczki. Dla mnie były przynajmniej. I oni wszyscy jakoś tam dowożą, no ale najważniejsze jest to, czy dowiózł nie? Który wciela się w tego naszego skazańca, Simona, w główną postać. I gdy teraz przed samym nagraniem obejrzałem kilka recenzji i przejrzałem kilka recenzji w sieci, to zauważyłem tam, że ludzie mówią o tym, że na początku filmy rozpoznawali, także to, to jest ten znany YouTuber i tak dalej. Ja osobiście widziałem kilka filmów Marka, ale absolutnie nie zostałem jego fanem. Nie chodzi mi o to, nie mi o to że on mi się jakoś nie podobał, jego twórczość mi się nie podobała, tylko po prostu w tamtych czasach. nie W czasach, gdy właśnie youtuberzy wybijali się na graniu w Amnesie czy Five Nights at Freddy's. Ja spędzałem czas głównie z PewDiePie. Oglądałem właśnie jak PewDiePie gra w horrory do momentu, gdy... Trochę tak się zapętlił w tej swojej twórczości, gdy już nie miał na siebie pomysłu, więc zaczął po prostu drzeć się do mikrofonu, rzucać rasistowskie teksty i żartować z pedofili. I tak stwierdziłem, że no ja chyba nie chcę jednak no, nakręcać karierę takiego człowieka. się gdzieś się pogubiłeś po drodze i już nie jestem twoim fanem. No ale właśnie większość czasu spędziłem z PewDiePie'em, a Marka tam tylko... Jakoś od czasu do czasu odwiedzałem, więc gdy teraz właśnie czytam, że ludzie w pierwszym akcie widzieli na ekranie po prostu znajomego youtubera, tak ja nie, bo go nie kojarzę, zwłaszcza tego współczesnego wizerunku, nie? no bo to też było lata temu, tak? Ta moja przygoda z nim gdzieś tam się zaczęła i. Gdzieś tam epizodycznie sobie trwała. Tutaj za to na ekranie nie widziałem Playera, tylko widziałem takiego B-klasowego bedasa. Zarośnięty typ w stylowej, takiej poszywanej, poszarpanej kurtce, mówi niskim głosem. Gdzieś tam jest to cool, pasuje do klimatu, no ale jest przy tym trochę takie tanie kiczowate. Nie? Tak się zastanawiałem, czy to będzie geo przez cały film, no bo to było mocno B-klasowe. Ale tylko przez chwilę, bo okazuje się, że Fischbach ostatecznie bardzo sprawnie wcielił się w tego naszego skazańca i po pewnym czasie już nie widziałem tylko takiego tego typowego twardziela na ekranie, tylko no bohatera w tej konkretnej sytuacji w tym świecie przedstawionym. Widziałem Simona, który przeżywa całą masę skrajnych emocji, doświadcza dziwnych rzeczy i tutaj też pojawia się ten motyw szaleństwa obcowania z czymś obcym, nienaturalnym i w tych scenach Mark absolutnie dowodzi. Jest taki motyw w ogóle słyszenia głosów i tam naprawdę byłem pod wrażeniem, jak dobrze to wszystko zostało odegrane jak dobrze Fishbach to odegrał, napisał, wyreżyserował, zmontował i tak dalej. Dla mnie to był autentycznie bardzo dobry sens i oceniam Iron Long jako bardzo dobry film niezależny, w którym ten niski budżet czuć jedynie w ograniczeniu miejsca akcji i puli aktorów, a nie w oprawie audiowizualnej, w efektach, czy jakoś tak całościowo. A to ograniczenie też wynika z tego, co my tutaj adaptujemy. Nie? To, to, to jest przeniesione z tej gry po prostu i też pasuje do świata przedstawionego do fabuły, więc to nie jest jak instytut na podstawie powieści Stevena Kinga, którą omawiałem z Mando w Radiu Eska, gdzie w powieści sugeruje nam się, że to jest sprawnie działająca praktycznie korporacja, tam jest masa osób, a w filmie widzimy pięciu pracowników na krzyż. Nie, tutaj w Iron Lung, to, że mamy w Łodzi tylko jednego człowieka, ma sens. To wynika z fabuły. To, że tam na jakiejś stacji, która go wysyła właśnie na tę ekspedycję, jest garstka osób, też ma sens. W tym świecie przedstawionym w ogóle <głos》> większość ludzkości wyginęła, więc to wszystko jest całkowicie uzasadnione i gra. Ale wracając do podsumowania... Um, horror kosmiczny bardzo mi się podobał, horror cielesny zrobił na mnie wrażenie, wykręciło mnie tam kilka razy, jest jedna świetna scena <grytania> z takim mocnym okaleczeniem ciała, która robi wrażenie ujęcia w ciemności też były świetne, Mark jako Simon dowiós, reszta ekipy też jest w porządku gdyby nie te spadki tempa, to ja byłbym szczerze zachwycony Totalnie się tego nie spodziewałem, bo bardziej traktowałem ten produkt jako ciekawostkę nie I miałem więcej obaw, jakichś takich. Znaczy, może to też z tego wynika, nie że się nastawiłem, że jednak ten niski budżet, ograniczenie przestrzeni, ograniczenie postaci, że to wszystko będzie minusowało, tak? że to mi będzie psuło ten sens, a się okazało, że absolutnie żadna z tych rzeczy nie przeszkadza. Więc może z tego też wynika to moje pozytywne nastawienie, ale no yy, wyszedłem z kina mocno zadowolony. Yy, I dalej jestem zadowolony nie ten tydzień, jak gdyby po seansie, dla mnie to jest takie 8 na 10, ale z tymi zastrzeżeniami, tak? Jeżeli stwierdzicie, że tak kameralna historia was nie kręci, jeżeli właśnie świat w którym gwiazdy zaczęły znikać, zanikać gasnąć nie jest fascynująca w żaden sposób, jeżeli horror kosmiczny was nie kręci, no to pewnie ten film was odrzuci, nie? To jak gdyby zdaję sobie z tego sprawę no. i nie ostrzegam, ale no to już myślę, że na tym etapie wiecie, czy to jest coś dla was, czy nie. Chciałbym teraz jeszcze dodać, że doceniam, iż Fischbach stworzył coś tak skrajnie niszowego. To jest jego pierwszy pełny metraż, więc można by zakładać, że twórca, tak, inwestujący czas, pieniądze, siły, jakiś taki projekt, pójdzie jednak bardziej w mainstream, w coś, co się na pewno sprzeda i pozwoli mu zarobić pieniądze na inne projekty w przyszłości, a tutaj Markiplier stworzył hermetyczny, intrygujący horror science fiction, w dodatku adaptujący niezależną, niewielką grę komputerową z elementami horroru cielesnego i horroru kosmicznego i przy tym wszystkim jeszcze czuć, że tego po prostu jara, szanuje, bardzo szanuje i jeszcze udało mu się to sprzedać. I w ten sposób udało mi się pięknie wrócić do wątku dystrybucji. Otóż Fischbach ufundował ten projekt. tak? Opłacił go, napisał scenariusz, wyreżyserował, wystąpił w głównej roli, był głównym montażystą i producentem, a następnie samodzielnie, osobiście zajął się dystrybucją. W sensie może nie, że tylko on jako jedna osoba, tak w pojedynkę, no bo pewnie tam miał jakichś ludzi opłaconych, swoich współpracowników, którzy mu pomagali, ale chodzi o to, że nie sprzedał praw żadnemu Hollywoodskiemu studiu, tylko sam dogadał się przez swoją ekipę, tak z kinami na ograniczoną dystrybucję. Namawiał też swoich fanów w internecie do zamawiania seansów w lokalnych kinach. No i zaczęło się od tam, jak dobrze pamiętam, od 50-60 kin, koło setki, tak, ale szybko liczba wzrosła do półtora tysiąca i zaraz potem, jak się okazuje, do czterech tysięcy. Dalej już tego nie śledziłem. Nie wiem, jaka ostateczna liczba tych kin, które to wyświetlały jest aktualną. Sense zaczęły zamawiać sieciówki, no i to się zaczęło fajnie kręcić. Nie Zrobił się taki efekt kuli śniegowej też i jeszcze Fiszbach dzieli się zyskami z kinami 50 na 50% bodajże, więc jest to dla nich też dobry deal. No i film miał 3,5 miliona budżetu, jak już powiedziałem wcześniej, a zarobił w jeden tylko piątek na premierę 9 baniek. W sumie zarobił, jak sprawdzałem przed nagraniem Box Office, 30 milionów USA i kolejne 3,5 miliona na świecie, no na świecie nie za wiele, no ale to jest ograniczona dystrybucja tylko po angielsku z napisami niszowego horroru, Nie więc to i tak 3,5 miliona to jest ten budżet, który się zwrócił na świecie, a taki powrót do Silent Hill zarobił w sumie. 17,5 miliona, więc nawet nie zwrócił się ten budżet. Co mnie nie dziwi, no bo jak słuchaliście naszego podcastu sprzed tygodnia, no to już wiecie, także w naszym odczuciu Moimidzerego, powrót do Silent Hill to jest jednak rozczarowanko, <śmiech> całkiem spore rozczarowanko. Niestety, chociaż nie aż tak krytyczny, fatalny film, jak to niektórzy w sieci próbują sugerować, ale wracając do tematu. Fischbach zarobił, osiągnął sukces komercyjny i część internetu okrzyknęła to wydarzenie przełomem. Upadkiem Hollywood, jakie znamy i początkiem nowej, wspaniałej ery kina niezależnego. No i tak jak ja bardzo się cieszę, że fanowski projekt Fischbacha dowiózł, tak nie bardzo wierzę w jakikolwiek przełom. Ja tutaj nie widzę żadnego przełomu markiplier, ma prawie 40 milionów obserwujących na YouTube. Gigantyczne zaplecze finansowe, siedzi głęboko w showbiznesie od lat, ma już różne, mniej spektakularne projekty na swoim koncie i oczywiście też bym chciał, by studia hollywoodzkie miały trochę mniej do gadania, zwłaszcza gdy rozciąga się nad nimi chociażby cień Larry'ego Ellisona. Ale Mimo to no uważam, że Fiszbach tutaj nic nie zmieni. Tak? To jest wyjątkowa sytuacja. To nie jest coś, co może osiągnąć każdy twórca kina niezależnego. Tym bardziej tak z dnia na dzień. Nie? To nie będzie żadnego przełomu. Fajnie, że Iron Long się przebiło, że się sprzedało. Być może będzie kilka podobnych projektów gdzieś w przyszłości, no ale przełomu raczej nie uświadczymy. I tą myślą zakończę. Jeżeli widzieliście film w kinie, no to dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobało a jeżeli nie, to dajcie znać, co w ogóle sądzicie o takim modelu dystrybucji. I nie mówię tutaj o tej współpracy z kinami, tak? tylko bardziej o tym, że mamy produkcję niezależną, która jest wyświetlana u nas w Polsce w oryginalnym języku. No to jak tu akurat po angielsku, ale zakładam, że tak samo mogliby puszczać filmy, nie wiem, francuskie, hiszpańskie, etc. Wyświetlana w oryginalnym języku z angielskimi napisami. Czy to brzmi dla was jakkolwiek interesująco w ogóle? No bo też nad tym się zastanawiałem i uznałem, że być może chodziłbym na horrory to kina, tak, wyświetlane w ten sposób, ale głównie przez FOMO. Na zasadzie jest jakiś horror, na który gdzieś tam czekam, boję się, że nie będzie miał normalnej dystrybucji, on no tak jak wszedł w ten sposób, no to pójdę. Ale to nie na zasadzie, wow, super, świetnie, tylko no, jak nie mam innego wyjścia, to bym pewnie skorzystał, ale też nie widzę, żeby to był w jakiś sposób taki na sensowną dystrybucję ogólnie filmów, tak? W sensie, nie wiem, no, ja jakoś tego nie czuję, ale dajcie znać, co wy o tym myślicie, a ja nie będę już przedłużał, tylko tradycyjnie już będę wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.